zbiórkę na początek tej konferencji o 17.00 po rozważaniu. Zamiarem przypomnienia yy, przeczytamy dla wspólnego rozważania trzeci rozdział listu do Tytusa, od pierwszego do siódmego wiersza. Przypominam im, aby z wierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom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 Pomodlimy się jeszcze. Panie Jezu, Tobie pragniemy podziękować za tą możliwość, że możemy zajmować się Twoim Słowem, że jest to możliwe jeszcze w naszych czasach, w naszym kraju, że jest też tak łatwy dostęp do tego. Panie Jezu, daj, abyśmy nigdy nie przestali być wdzięcznymi właśnie za tą sposobność. Tobie teraz dziękujemy za ten praktyczny fragment tego listu. Daj, abyśmy chcieli urzeczywistniać to, co będziemy rozważać. Panie Jezu, też czuwaj nad tym rozważaniem, aby wszystko, co będzie tutaj wypowiedziane, było ku naszemu wspólnemu zbudowaniu. Panie Jezu, Ty możesz zatroszczyć się, aby każdy, czy to młodszy, czy starszy, Czy mężczyzna, czy niewiasta, wszyscy wzięli coś dla siebie. Panie Jezu, prosimy Cię, abyś również dał słowa praktyczne, takie, które pomogą nam, aby nasza wędrówka była tutaj jeszcze bardziej zbliżona do Twojego przykładu. Amen. Amen. Może kilka myśli tylko wprowadzających. Mieliśmy przed sobą rok temu drugi rozdział, wcześniej pierwszy rozdział. Listu, który apostoł Paweł pisze do swego syna we wierze, którym jest Tytus. Jest to osobisty list, który Paweł kieruje właśnie do Tytusa, powierzając mu poważne zadanie Jakie miał Tytus do wykonania na Krecie? Jest to wielką zachętą dla nas wszystkich, w umiłowanie, że każdy z nas jest w służbie, każdy ma określone swoje zadanie, choć oczywiście Tytus był szczególnym narzędziem Pawła, jak i Tymoteusz, który to Tytus właśnie w tym zadaniu, które miał na Krecie, był odpowiedzialny przed apostołem Pawłem, ale przede wszystkim przed Panem. To, co wynika, bracia i siostry, z tego listu, jest szczególnym, szczególną wymową ukazania nam charakteru Boga Zbawiciela. Ten tytuł, w jaki Bóg się tu objawia, Bóg Zbawiciel, jest wymieniony w każdym rozdziale co najmniej raz. Jeszcze to zobaczymy, rozważając również trzeci rozdział. Ale... Te szczególne też wiersze dotyczące nauki, która jest zawarta w każdym rozdziale, przykładowo w pierwszym rozdziale, to są pierwsze cztery wiersze, pokazują charakter każdego z rozdziałów i całościowo wyraz tego przesłania, tego listu, jakim jest życie generalnie wierzących, w takim najbardziej ogólnym ujęciu. Nie bez powodu, dlatego, bracia i siostry, od piątego wiersza, mówię jeszcze o pierwszym rozdziale, tytuł miał za zadanie ustanowienia starszych. Ta kolejność odpowiedzialności tutaj pojawia się przed nami, aby zadbali o zachowanie zdrowej nauki. To od nich zaczyna się odpowiedzialność. Aby tą zdrową naukę przestrzegać, Również umieć się przeciwstawić złym napływom, złym niebezpiecznym atakom, które mogły zaszkodzić domom wierzących i w ogóle trzodzie Bożej. W rozdziale drugim mamy pokazane postępowanie, czy życie właściwie, zachowanie się według tej zdrowej nauki, ale w odniesieniu do poszczególnych grup, które występują pośród ludu Bożego. Mieliśmy od pierwszego wiersza w drugim rozdziale starszych mężczyzn, starsze kobiety, młodsze kobiety, młodszych mężczyzn. Więc w tym wydaniu, tak jak jesteśmy tu widziani na tej ziemi, każda z grup miała powierzone, określone zadania, które wynikały z zajmowanej pozycji i zarazem wynikająca z tego odpowiedzialność. Te wiersze nauki, które uzasadniały to postępowanie od pierwszego wiersza w drugim rozdziale do jedenastego wiersza, to, to postępowanie ukazane wszystkich tych grup jest uzasadnione od jedenastego właśnie wiersza, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Właściwie jeden z koronnych wersetów tego, tego listu. Dlaczego mamy tak, a nie inaczej żyć w drugim rozdziale, uzasadnia apostoł Paweł przez pouczenia, które od 11 wiersza przedkłada, że łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, która kieruje się do wszystkich ludzi na tym świecie. Ona jest zbawienna, ale to my, jako Boży Lud, wykupiony na własność, jesteśmy jakby nośnikami, tymi, którzy tą łaskę przedstawiają, ale przez swoje zachowanie i postępowanie rozprzestrzeniają, bracia i siostry, myśli Boże. Myśli dotyczące, możemy w ogólności powiedzieć, życia wiecznego, myśli Boże, które charakteryzują każdą z tych grup. I od trzeciego rozdziału widzimy te pouczenia są w takim ogólnym ujęciu. Już nie jest to rozbite na poszczególne grupy, jak w drugim rozdziale, ale generalnie jest to ogólne ujęcie, ale wnioski kierują się do nas po prostu wszystkich. I to postępowanie, to zachowanie się wierzących w tym świecie otaczającym jest w tych siedmiu przeczytanych wierszach pokazane. Od czwartego wiersza jest również forma uzasadnienia dlaczego znowu mamy tak żyć. Tak jak w drugim rozdziale to miało miejsce, w pierwszym nieco inaczej. Żeby, że właśnie uzasadnia nam Duch Boży przez Apostoła Pawła, jacy byliśmy w tych pierwszych trzech wierszach choć to wezwanie w pierwszym wierszu już teraz skieruje się do właściwego wyrazu tego, kim jesteśmy, ale drugi, trzeci wiersz szczególnie pokazuje, jaki, jacy byliśmy, to od czwartego wiersza Bóg pokazuje, co stało się w stosunku do nas, co Bóg uczynił umiłowani, abyśmy teraz w odpowiedni sposób mogli żyć i postępować. Od ósmego wiersza trzeciego rozdziału są ostatnie takie wskazówki pouczenia, też przestrogi pewne od 8 do 11 i od 12 wiersza widzimy tą piękną harmonię współpracy w służbie pomiędzy braćmi i siostrami choć siostry może bezpośrednio nie są tu w tym fragmencie od 12 wiersza wymienione ale ta współpraca, harmonia w służbie, ta troska jedni o drugich, ta miłość wzajemna w służbie, to wszystko możemy Tutaj widzieć i z pomocą Pana w tym całym rozdziale, myślę, będzie to błogosławieństwem dla nas, o co też prosiliśmy w modlitwie. Także chciejmy prosić Pana, żebyśmy te myśli mogli rzeczywiście oglądać. Ten trzeci rozdział zaczyna się pierwszym wersetem. Przypominam, przypominaj im, aby iż i władzą poddani posłuszni byli. Komu ma przypominać tytus? Przypominać im, tym, których wybiera, jako starszych po miastach, nie po to, aby władali nad trzodą, lecz aby paśli trzodę po Bożemu, jak tu słowo Boże mówi, o łasce, Ten trzeci rozdział listu do Tysusa mówi o łasce zbawiennej i o Zbawicielu. Jeśli człowiek będzie posłuszny temu, to będzie przedstawiał rzeczy, które Słowo Boże mówi, aby każdy człowiek mógł być zbawiony, Słowo Boże mówi. Ale w innych miejscach Słowa Żego mamy napisane, że niewielu jest, którzy idą tą drogą, niewielu jest, którzy ją znajdują tą drogę, ale Bóg chce, aby każdy mógł przyjść do Niego. I aby każdy był poddany i posłuszny, czy to jest dobre, czy nie. Dzieje Apostolskie 17 rozdział mówi nam w ten sposób. 26 wiersz, z jednego dnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiszy dla nich wyznaczone okresy czasu, granice ich zamieszkania. Wywiódł po to, ustanowił czasy, pory, zamieszkania, miejsca, wszystko po to, aby człowiek mógł to przyjąć, że takie czasy są. I oni mają być poddani i posłuszni. Izrael nie chciał być poddany, ani posłuszny nikomu. Dlaczego? Bo Izrael był narodem wybranym i oni uważali się, że coś mają lepszego, że są czymś lepszym. Ale Słowo Boże mówi, że gdy zasłana się rozdarła w świątyni na dwoje, uczynił z dwojga nowy lud, lud Boży, nowego człowieka, czyli uczynił chrześcijanina. A chrześcijaninem człowiek staje się wtedy nie przez nazwę, nie przez religię, nie przez to, że Żydzi byli w religii żydowskiej, w judaizmie, czy tam mieli wiele różnych e, ugrupowań, ale my wiemy, że poganie mieli swoje religie. Nie religia prowadzi do Boga, lecz wiara. A jeśli jesteśmy posłuszni, poddani porządkowi, temu, który Bóg ustanowił, bo wszelka władza jest dana od Boga, to jesteśmy poddani i posłuszni Bogu. I musimy nauczyć się tego, że po to jest tu napisane to, że ten tytus miał im to przypomnieć. Przypomnieć, żeby oni nie panowali nad szlądom, czyli jest bardzo ważna rzecz. Żeby człowiek był posłuszny do dobrego uczynku to nie może być wywyższający się bo nic dobrego nie uczyni tylko by chciał żeby wszyscy dla niego coś czynili a nie po to Bóg powołuje wierzącego po to żeby wszyscy mu służyli tylko żeby służył i żeby był poddany Bogu temu który stał się najniższym słuchom temu Zbawicielowi o którym tu jest tak wiele napisane W pierwszym wierszu trzeciego rozdziału czytamy Przypominaj im. Z jakiego powodu apostoł zaczyna słowem Przypominaj. Chciałbym spróbować yy, na to wskazać do tego miejsca gdzie rozpoczyna się trzeci rozdział, już wcześniej zauważyliśmy bardzo wyraźnie, że Tytus przejmuje od apostoła odpowiedzialność za to, by rzeczy, które nie są w porządku, do porządku Bożego doprowadzić. By ludzi, którzy zbaczają od prawdy, zatrzymać od tego zbaczania. By właśnie te przejawy upadku, jakie się mnożą tutaj, wyhamowywać przez działanie Ducha Świętego. To jest dla nas bardzo ważne, byśmy jeszcze raz wrócili w tym miejscu do tej myśli ogólnej dla listu do Tytusa, że mamy tu do czynienia nie ze stanem pierwotnej czystości wierzących. Wierzący od momentu nawrócenia się nie musi się rozwijać ku dobremu stanowi. On posiadł ten stan. On się musi rozwijać w poznaniu Pana i Zbawiciela, oczywiście. W poznaniu tego, jak wyrażać to, co w nim zaistniało, to nowe życie. Oczywiście. W poznaniu głębi słowa Bożego, Jego mądrości, z całą pewnością. Ale to, co widzimy tutaj, to, co jest negatywne, to jest symptomem właśnie zaniedbań duchowych, odejścia. I w takim właśnie e, stanie to słowo, w takim kontekście to słowo przypominaj, ono ma szczególne znaczenie. Mianowicie, gdy e, mnoży się upadek wśród ludu Bożego, zaczynają być podnoszone pytania o to, czego tu się uchwycić, co nam pomoże. I bardzo te, wtedy łatwo jest wnieść nowe idee. Bardzo łatwo wtedy jest wnieść nadzieję związane z czymś nowym, czymś, czego do tej pory nie zasmakowaliśmy w wierze. Przed takim postępowaniem będą nas jeszcze dalej y, przestrzegać dalsze wiersze, szczególnie tam, gdzie jest mowa o, tych, y, o tym człowieku, który wywołuje odszczepieństwo. Ale chciałbym to podkreślić. Gdy widzimy, że pomnożył się upadek wśród nas, gdy widzimy, że zarówno w nauce, jak i w praktyce naszego chrześcijańskiego życia, staliśmy się zawodni, to wtedy słowo przypominaj. Ma szczególne znaczenie. Oznacza to zwrot nie ku rzeczom nowym, tylko ku rzeczom starym. W dobrym tego słowa znaczeniu. Ku rzeczom znanym, podanym jako prawe, jako funkcjonujące, jako oparte na prawdzie i mocy Bożej. Przypominać. Mamy sobie to. Znamy to Napomnienie Słowa Bożego. To, co było od początku, niech pozostanie w Was. Paweł wie o tym, że tam, gdzie posyła Tytusa to jest trudny teren bardzo jednym zdaniem, skwitowali kretyńczyków zawsze ugarzę, brzuchy leniwe to nie jest takie oskarżenie nie może być tak z darma racji dane, ale Ten list przypomina tym, którzy tam muszą pracować, a szczególnie tutaj Tytusowi o łasce zbawiennej, że Kretenczycy pomimo że mają takie złe charaktery i usposobienia zostali zbawieni przez łaskę zbawienną. Łaska ich po prostu przystosowała do tego Żeby korzystać z tych wszystkich przywilejów, jakie daje Bóg wierzącemu człowiekowi I żeby w taki sposób ich traktował, jeśli tam będzie pomiędzy nimi pracował Jak pomiędzy ludźmi, którzy są właśnie z tej, przez tę łaskę zbawienną zbawieni i przystosowani do tego, żeby byli Dziećmi Bożymi Myśmy tu już poprzednie rozdziały rozważali, ale chciałbym tylko wspomnąć, że apostoł Paweł już w tych pierwszych dwóch rozdziałach wspominał Tytusowi albo go ostrzegał, gdyż on miał tą naukę Chrystusową opowiadać i żeby wśród tych kratyńczyków ta Ewangelia nie była lżona. Tak jak to dzisiaj można powiedzieć, jeśli my Jako chrześcijanie narodzeni z ducha i z wody, tak można powiedzieć, jesteśmy własnością Pana. I jeżeli my nie żyjemy w tym świecie tak, jak to Słowo Boże nam mówi, to tym samym te zewnętrzne świadectwo, które ci ludzie na nas oglądają, którzy się z nami spotykają, to oni po prostu sobie to lekceważą. Ta Ewangelia nie jest dla nich jak to się mówi, właściwa. Oni uważają, że ci ludzie, którzy głoszą Chrystusa, ale żyją tak jak my, po prostu oni nie, nie potwierdzają nic o sobie, coś innego. I na tym zależało też, też apostołowi Pawłowi, gdyż jak już było wspomniane, ten tytuł wszedł w taką, można powiedzieć, w takie, w takie otoczenie, gdzie trudno byłoby nawet i tym wierzącym od pewnych nałogów się uwolnić i dlatego on też, co najważniejsze było i to też my znajdujemy w liście do Rzymian zdaje się w 11 rozdziale że mamy być z wiecznością posłuszni i tak dalej i tutaj te słowa można powiedzieć apostoł Paweł przypomina Tymote Tytusowi przypominaj w innych tłumaczeniach nawet jest i tu mam nawet takie tłumaczenie też że mamy szczególnie im to no jak wyczulić, wyczulić na to, mamy ich wyczulić na to, mają być uczuleni na to, to jest to przypominanie w polskim jest przypominanie ale w innych tłumaczeniach jest podane wyczuj, ich na to żeby oni czuli się, że to jest bardzo poważne i to szczególnie aby tym państwowym autorytetom byli poddani i posłuszni gotowi do każdego dobrego uczynku. I tutaj też mogłoby być, prawda, jeśli chodzi o to posłuszeństwo wobec władz, nie takie może straszne dla nich, ale my słyszeli tą Ewangelię, że nie z uczynków jesteście uratowani, ale z wiary. Ale tu nie chodzi o te uczynki, prawda, które oni przedtem może czynili, tylko Te uczynki z wiary mają, in, mają całkiem inny charakter. I my, umiłowani, nawet wiedząc, wśród nas, można tak powiedzieć, jako chrześcijanie, troszkę to tak po maczoszemu ma, no... Macuszemu. Jak? Macuszemu. to troszeczkę traktujemy, że powiedzmy, powiedzmy, nie zważamy, że do naszej wiary, żywej wiary, należy też i czynić z wiary to, co dobre jest. A więc myśmy wczoraj rozważali, że owocem ducha jest ta miłość, dobrotliwość. To jest list do Galacjan piąty rozdział. Ja to jeszcze raz przeczytam. To tak akurat dochodzi do, do tych dobrych uczynków, które są z wiary. Ale to nie jest to, że my mamy coś Bogu przynieść. Ja chciałbym powiedzieć, to nie chodzi, że my mamy przynosić do Boga jakieś dary i Go udobruchać. Bóg na innym miejscu pisze, że waszych darów i prezentów to wcale nie chce. Nienawidzę tego nawet. W księdze Izajasza zdaje się jest to napisane. Ale on chce nasze serce i to mamy działać serce, ale te dobre uczynki jak widzimy w stosunku do zwierzchności i między nami i do ludzi zewnętrznych bo ta łaska Boża jak jest napisane w tym trzecim rozdziele ona stała się w drugim jedenasty wiersz objawiła się bowiem łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom ta Ewangelia nie jest tylko do nas ta Ewangelia jest dla wszystkich ludzi i to co do wszystkich ludzi my jako wierząci co znamy Pana Jezusa, Jego wolę, Jego życzenie będziemy też postępować e, według Jego woli dlatego te dobre uczynki to są przede wszystkim tak jak mówiłem w liście do Galacjan, 5 rozdziele to jest miłość, radość, pokój, cierpliwość życzliwość, dobroć, wiara łagodność, powściągliwość przeciwko takim nie ma prawa i tak dalej. I widzimy to posłuszeństwo jest dla nas bardzo ważne, byśmy my, którzy tylko językiem głosili Ewangelię, ale też i w praktyce to wykonywali. I między sobą szczególnie, szczególnie apostołowi właśnie na, leżało to na sercu, że ci Kretyńczycy, co e, nawrócili się, bo oni tam już istnieli. Apostoł Paweł tylko w międzyczasie, zanim do Rzymu poszedł przed cesarza, e, gdzie był oskarżony, to był ten czas wolności, gdzie on posłał e, e, e, Tytusa, aby tam jeszcze raz ten stan duchowy tego zgromadzenia stwierdził i dlatego też było mu to na sercu że apostoł, że Tytus, który tamto stwierdził, tak jak i Tymoteusz w innym przypadku to on też przyniesie do Rzymu tą odpowiedź, bo my wiemy, że apostoł Paweł potem został przewieziony do Rzymu Słyszeliśmy już, że Tytus był mężem dla trudnych spraw, dla trudnych tematów. Było przypomniane nam, że jakimi byli Krytyńczycy, trudnym materiałem, a jednak Tytus otrzymał to zadanie, aby tam się udać i tam też głosić słowo. Znajdziemy to słowo Bożym jeszcze też w drugim Koryntian, 7 i 8 rozdział. Tam Tytus też został wysłany do. Koryntian, którzy też nie byli w dobrym duchowym stanie, ale Tytus miał widocznie też ten dar od Pana, ale też taką miłość do wierzących, myślę, że był w stanie te trudne materiały jakoś się nimi zajmować. Żeby połączyć jeszcze ten, czwarty, ten trzeci rozdział z tym poprzednim, chciałem jeszcze na to zwrócić uwagę że pierwszy wiersz jest jakby kontynuacją ostatniego wersetu, drugiego rozdziału. Ponieważ tam czytamy, co Tytus miał czynić i trzeci rozdział, pierwszy wiersz jest kontynuacją. Czytamy w 15 wersecie To mów pierwsze Tak napominaj drugie, i tak strofuj albo przekonywuj z całą powagą, niechaj Cię nikt nie lekceważy i teraz jako czwarte Przypominaj im cztery czynności, które miały być wykonywane i myślę, że tytuł wszystkie te cztery czynności wykonywał z wiarnością. Mówił, napominał, przekonywał, ale i przypominał. Widzimy, że służba wierzącego jest różnorodna. Nie da się tylko mówić, nie da się tylko napominać, nie da się tylko przekonywać, nie da się tylko przypominać. Zależnie od jakiego stanu, czy o jaki temat chodzi, trzeba jedno i drugie ze sobą pojednać. Następną rzecz, to chciałbym na to zwrócić uwagę. Tytus miał bardzo trudne zadanie, poważne zadanie. Musiał dużo napominać i nauczać, ale jednak nie zapominał o tej łasce. Ten cały fragment, który w zeszłym roku rozważyliście tutaj, jest bardzo cenny. Jest fundamentem też na te pewne napomnienia. I co też dalej się tutaj w tym rozdziale trzecim ciągnie, co widzimy w następujących wersetach. Chciałbym jeszcze zwrócić na jedną e, cenną myśl, to jest to, że na początku tego oddziału, e, są jest taki temat, że ma im przypomnieć że pewne atrybuty, które powinni w swoim życiu objawiać, to jest ich tutaj siedem. Następnie uzasadnia to od trzeciego wersetu, przyp, przypominając im ich nas wszystkich stan też jest siedem tutaj takich cech i potem od wiersza 5 uzasadnia inaczej połączę to te pierwsze siedem tych cech przypominania uzasadnia tym że przypomina im w jakim stanie my sami byliśmy też jest siedem cech a gdy ma przed sobą już koniec trzeciego wersetu to, to znienawidzenie i nienawidzący siebie nawzajem następnie przypomina tą łaskę i tę, to błogosławieństwo Boże co z nami Bóg uczynił to jest od piątego wersetu też jest siedem wymienionych tematów myślę, że apostoł Paweł bardzo pragnie aby te słowa, które są tutaj wypowiedziane miały swój cel, osiągnęły swój cel i miały ten efekt, że rzeczywiście to, co im przypomni też zostanie osiągnięte. I taką, teraz już praktyczną myśl do tego pierwszego wersetu, trochę zostało to powiedziane, jak my reagujemy na Słowo Boże, które my już znamy. My tak dużo wiemy. Wiemy, co Pan nam dał. Wiemy, co powinniśmy czynić, wiemy, jak powinniśmy się zachowywać. My to wszystko wiemy. Większość przynajmniej. Ale jak wygląda moje życie praktyczne? Jak wygląda twoje życie praktyczne? Wiedza, taka umysłowa, jest wprawdzie potrzebna, ale jeżeli w naszym życiu nie jest to urzeczywistniane, to brakuje najważniejszej części. I dlatego trzeba te rzeczy przypominać. Jesteśmy też zapominający się i potrzebujemy przypomnienia. Chcemy się nawzajem też przypominać w takim duchu, jak to czyni, miał czynić tytus, abyśmy byli Panu coraz bardziej podobni. Ten trzeci rozdział, jak już wiele razy powtarzaliśmy, rozpoczyna się od tego, żeby przypominać im. Ja chciałbym trochę nie zawężać, ale rozszerzyć to, że tu nie chodzi o tylko z tych starszych, jak mają się zachowywać, ale tu konkretnie chodzi o wierzących. Bo, bo ponieważ Tytus On nie głosił Słowa Bożego dla starszych, ale On głosił Słowo dla wszystkich wierzących i dla niewierzących ludzi, aby ich pozyskać. I myśmy to w tym drugim rozdziale bardzo dokładnie rozważali. I skąd on w taki sposób, dlaczego on tak pisze? Dlatego, że oni Nie są pozbawieni mocy w tym, żeby tak się zachowywać. I tu też nie chodzi o, nawet o to same władzę, bo zwierzchność to, jakbyśmy nawet na dzisiaj przełożyli, to nie chodzi o konkretne, zwłaszcza rzeczy polityczne, gospodarcze, ale nawet jak w pracy jesteś, masz zwierzchnika i też musisz, powinieneś być poddanym i posłusznym. I gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Dlaczego? Mamy odpowiedź w tym właśnie drugim rozdziale. Czternasty wiersz, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność. Gorliwy w dobrych uczynkach. Czyli my, jeżeli jesteśmy wierzącymi, te atrybuty spełniamy. Jeszcze jesteśmy oczyszczeni na własność dla Pana i gotowi do dobrych uczynków. Więc dlaczego my nie mamy tego dalej czynić? Dlaczego mamy się sprzeciwiać temu porządkowi, który jest tutaj na tej ziemi? A my czasami jako wierzący najwięcej mamy coś do powiedzenia, bo mówimy, że władza tak nie, ro, tak nie robi według naszego widzenia i chcemy ustawiać pewne rzeczy my nie jesteśmy do ustawiania tutaj na ziemi pewnych sytuacji czy pewnych my jesteśmy w zakresie Bożym a nie w zakresie ziemskim i tutaj widzimy, że nawet przypomina już ten drugi wiersz że w jaki sposób mamy się odnosić mówić I znów nam odpowiada drugi rozdział, ósmy wiersz. Przez mowę szczerą, nienagadną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego do powiedzenia. Bo to będzie tym przykładem dla i wierzących tych, nazwijmy to czasami słabiej rozumiejących, ale i dla niewierzących, którzy po prostu chcą nas w jakiś sposób ośmieszyć i dlatego tutaj musimy bardzo uważać na to, że to mówi do nas wszystkich wierzących, odkupionych, abyśmy korzystali z tej mocy, które mamy od naszego Pana. Nie z własnych wysiłków, że ja będę miły dla brata, miły dla kogoś obcego, uśmiechał się. Nie, ja mam wziąć to od Pana. Bo w jaki sposób Pan się zakupnął? My na początku czytaliśmy w XV rozdziale siódmy wiersz. Trwajcie we mnie. I właśnie, jeżeli wierzący będą trwać w Panu, to będą przygotowani do tych, do tych dobrych uczynków. Gorliwi w tych dobrych uczynkach. I wtedy nie będzie, nie, jakby Tytus nie musiałby przypomnieć. Patrzy Paweł do tym, co nie musiałby im pisać. Przypominaj im. Ponadto co słyszeliśmy na temat e, Kretynczyków. E, można i to przypomnieć, że to był czas, e, kiedy władza e, nie była szczególnie e, miła. Był to czas, kiedy cesarzem był neron. E, istniał też kult cesarza któremu oddawano boską cześć. E, dlatego też i e, nie było takiej chęci, żeby do tej władzy się naginać, czy być jej e, poddanym. E, I tutaj jest to wyzwanie, e, żeby tym zwierzchnościom być poddanym. E, ta sama myśl jest w liście do Rzymian. Jak słyszeliśmy, 13 rozdział, jest powiedziane, że ta władza jest od Boga. To znaczy, że Bóg postanowił królów, ministrów, ich jakiś wykonawców, dzisiaj byśmy powiedzieli Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy, może i Sołtys, Urząd Skarbowy, Policja i tak dalej są konkretne służby, które Bóg ustanowił, żeby panował ład na ziemi. I teraz przenosząc to na nasze życie trzeba powiedzieć, że winniśmy i w tym rozpoznawać Boże autorytet, że tego rodzaju władze są. Czyli nawet jeśli te władze nieraz zarządzają coś, co z naszego punktu widzenia jest niemądre, jak tu brat to sugerował, czy może niewłaściwe, to mimo to najlepsze tym, co wierzący może zrobić, to jest po prostu dostosować się do tego zarządzenia, nawet gdybym miał stracić. I też słuszne jest to, co słyszeliśmy, że Te zwierzchności to są e, i te najbliższe zwierzchnikami dzieci są rodzice. E, czytamy e, o, o tym, że mąż jest tym, który e, jest głową żony. Czytamy, czy wiemy o nauczycielach e, w szkole, które też ma, którzy też mają autorytet, e, czy powinni mieć wobec dzieci. E, pracodawca w firmie e, i w tym wszystkim człowiek wierzący e, winien e, dać się poznać jako ten, który jest chętny do podporządkowania się. Trzeba powiedzieć, że jeśli ktoś jest konfliktowy w pracy, czy konfliktowy w domu, może zbutowany wobec, nie wiem, władz gminy, to nie może być człowiekiem poddanym Słowu Bożemu. Dlatego, że to nie idzie w parze. Dopiero kiedy będziemy w stanie Tym, tym najbliższym władzom być poddani w odpowiedni sposób wtedy też okaże się że jesteśmy posłuszni Bogu chciałbym podać jeszcze tylko dwa przykłady, że Pan Jezus taki był to jest Łukasza 2 rozdział 51 wiersz tu jest ten moment kiedy Pan oddalił się od swoich rodziców i później Oni go znaleźli, to jest Łukasz, drugi rozdział 51 wiersz. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy. To chodzi o, te, o to jego poddanie. I też jeszcze posłuszeństwo to jest Ewangelia Jana, 5 rozdział 19 wiersz. Wtedy Jezus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 My musimy przyznać, że nie zawsze tak jest. Chciałbym do tej myśli jedno tylko miejsce przeczytać Z czwartego rozdziału Dziejów Apostolskich, znane miejsce. 19 werset. Też Piotr i Jan powiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz? W obliczu Boga, raczej was słuchać, aniżeli Boga. Sami osądźcie. Posłuszeństwo rodzicom, posłuszeństwo władzy. Dokąd? Trzeba to jasno i jeszcze raz powtórzyć. Zawsze tam, gdzie nie stoi to wbrew temu, co jest wymagane przez naszego Pana. Niedawno mieliśmy chrzest, zeszłą niedzielę. Nakaz rodzicielski był bardzo prosty. Spróbuj tam pójść i się ochrzydzić. I jako brat z samą odpowiedzialnością powiedziałem tej siostrze w tej sprawie nie musisz się radzić rodziców i masz prawo by Cię posłuszył. Wracając do tego posłuszeństwa wobec władz i wobec wszystkich ludzi. Było to już wspomniane. Ale my musimy ten pierwszy wiersz, ostatnie zdanie dobrze przeczytać, zanim coś powiemy na ten temat. Gotowi do każdego dobrego uczynku. Czy nie zawsze jest dobry uczynek wśród ludzi, które stwierdzimy, że to jest złe? Będziemy to, na to przyzwalać? Czy jeśli państwo e, zarządzi Jakiś artykuł, który wbrew naszej wiary się sprzeciwia. I tu już było wspomniane z dziejów apostolskich to chcę przeczytać, piąty rozdział, co wyraźnie jest nam powiedziane, jak my, jako chrześcijanie, mamy się zachowywać do naszej władzy. I tu jest w piątym rozdziale dziejów apostolskich, to zdanie w 29 wierszu. To była ta historia, gdzie Piotr i Jan byli przed tym e, synedrią odpowiedzialni. To była też władza nadwierzchnia. Oni zakazali im mówić w imieniu Jezusa, głosić Ewangelię i wtedy oni odpowiedzieli Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Jest jeszcze podobny... Miejsce, które bym chciał przeczytać. List do hebrajczyków, drugi rozdział. Dziesiąty wiersz. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcy ich zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienia. Należy nawet cierpieć dla na imienia Pana bo wiemy że we wierze przyniesie to błogosławieństwo my <śmiech> mamy tu w drugim wierszu napisane tak aby o nikim źle nie mówili nie byli kłótliwi ale ustępliwi okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom nie możemy o nikim źle mówić były takie czasy mówią dzisiaj że Eee, ci, którzy mamy teraz demokrację mówią to przeklęta komuna była. A teraz niektórzy mówią to przeklęta demokracja. To wreszcie co jest przeklęte? Kiedy człowiekowi dopasuje? Człowiek na wszystko będzie narzekał. Ale Słowo Boże nam mówi. I były dwa aspekty podane. Z jednej strony, a następny ja podałem z drugiej strony. Od Pana Jezusa. On cierpliwie znosił te wszystkie przeciwności, bo on mógł to czynić i on wiedział, że to czyni ku chwale Boga Ojca i nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Przez wycierpiał jako człowiek. On nie musiał tego robić. On był Bogiem. Wszystko przez niego, dla niego zostało uczynione, ale on dokonał tego. Czy my nieraz nie możemy tego dokonać? My mamy różne doświadczenia. My mamy ze strony świata doświadczenia różne, ale od wierzących. Nie zawsze my wierzący jesteśmy przyjemni dla innych wierzących i odwrotnie. Także zwróćmy na to uwagę, że Słowo Boże nas tu napomina z różnych stron. Bo i my byliśmy kiedyś nierozumni. A skąd mamy ten rozum? Do dobrych uczynków nas przeznaczył Bóg. Efezjan jest napisane, Ale najpierw tam było pisane coś o łasce. A łaska jest zbawienna. Łaska zbawienna może sprawić w nas, że możemy wykonywać dobre uczynki. Na chwałę Pana. Nie na swoją. Tylko na chwałę Pana. Dopiero wtedy, gdy łaska w nas jest. Bo człowiek, który nie doznał łaski, będzie bluźnił w imieniu Bożemu, Będzie... Każdy mu przeszkadzał. Wszystko mu się nie podoba. A ja muszę pracować, a ja muszę chodzić do szkoły, a ja muszę rano wstawać, muszę zęby myć, skarpetki ubierać, rozbierać się, ubierać, spać. No co to za życie? Ja bym się tylko bawił, nie? Zawsze człowiekowi coś tam nie pasuje, ale Słowo Boże mówi nam, że musimy się nauczyć tych rzeczy i Słowo Boże nas napomina, abyśmy umieli przyjąć to napomnienie. Taki fragment jak ten to może tak abyśmy niejednemu towarzyszyć Co ma nam to do powiedzenia, skoro te, ten czas kiedy te rzeczy miały bezpośrednio zastosowanie wobec Kretęczyków jest tak odległy te, to działanie tytusa w tamtych warunkach I dlatego dobrze jest sobie przypomnieć, że Słowo Boże temu zawdzięcza swoją aktualność, że ono formułuje ponadczasowe zasady postępowania i ich przejmowanie ma błogosławione skutki. I o tym mogliśmy już coś nieco słyszeć, ale tu w tym właśnie pierwszym wierszu tego trzeciego rozdziału Myślę, że mamy zawartą taką zasadę. Nie jest to przypadkiem napisane, gotowi do każdego dobrego uczynku, bo tu chodzi o taką rzecz, że jeżeli stajemy się niezależni, nie autorytetom, to nas to ogranicza, a w ostatecznej konsekwencji zamyka do wykonywania dobrego. I odwrotnie. Im bardziej jesteśmy poddani, im bardziej jesteśmy posłuszni Bogu, bezwzględnie, ale posłuszeństwo Bogu również wyraża się w posłuszeństwie wobec ustanowionych przez Niego autorytetów, to tym więcej jesteśmy gotowi Do dobrego. Tu nie jest mowa o czynieniu dobrego, tylko o gotowości, o stanie gotowości, o tym, by mieć pewien potencjał, który może być wtedy, kiedy potrzebne, użyty. Ze swojej obserwacji na zwykłym domowym gruncie obserwuję coś takiego, że jeżeli nastąpi zgrzyt między rodzicem a dzieckiem i y, y, zgrzyt polegający na nieuznaniu autorytetu rodzicielskiego, to dziecko po prostu ma bardzo ograniczone możliwości, żeby dobrze postąpić. Dopóki ten, to powiązanie nie zostanie odbudowane, ta podległość pod ten autorytet. Dopóki nie pojawi się ta myśl, jednak usłucha. Wtedy wszystko się otwiera na nowo. Wtedy pole do działania jest szerokie. Wtedy jest znowu ochotność serca. I myślę, że tę zasadę dokładnie formułuje ten wiersz. I nie jest to przypadkiem, że to należało, na to należało uczulać kredyńczyków. W innych tłumaczeniach mamy put them in mind na przykład. To znaczy wkładaj w ich umysł. Uczulaj na to. Spraw, by To było dla nich ważne. Słyszeliśmy tutaj, brat podniósł taką myśl, że my wiele wiemy. Ale jak wygląda nasze życie? Z czego to wynika? Czy nie z tego, że ostatecznie jest to dowodem na to, że więcej wagi przywiązujemy do innych rzeczy niż Słowo Boże. Że inne rzeczy mają po prostu na nas praktycznie większy wpływ niż Słowo Boże. I dlatego Chodzi tu o to, aby Słowo Boże w naszych myślach i w sercach stanęło na należnym Mu miejscu. Jeśli tak będzie, to będziemy gotowi do dobrego uczynku. I na tym polu dochodzi też do rozróżnienia tego, które to uczynki rzeczywiście są dobre. Jak wielu ludzi jest w tym świecie pełnych inicjatywy, I Wydaje się, że to są dobre uczynki, ale to są uczynki, które nie mają nic wspólnego z tymi, które Słowo Boże nazywa dobrymi często. I jak wiele jest różnej aktywności u wierzących, których życie jest jaskrawo nieposłuszne. Zastanówmy się nad tym. Jakie zasady tym rządzą? Chciałbym przeczytać jeszcze dwa miejsca, które pokazują nam po pierwsze Że człowiek, może taką rzecz chciałbym powiedzieć, człowiek z natury jest nieposłuszny i dąży do skrajnego nieposłuszeństwa. Kiedyś przejeżdżałem koło centrum handlowego i zmroziło mnie, jak zobaczyłem pewien wielki billboard. Była na nim damska ręka wyciągnięta w kierunku jabłka, i pod spodem było napisane: Nieposłuszna nikomu. Chwytliwa zasada w tym świecie, prawda? Nadaje się na wielki billboard. Ale nie jako motto dla życia wierzącego człowieka. Z tego się wzięły wszystkie nieszczęścia. Więc zasada człowieka bez Boga jest być niezależnym skrajnie niezależnym, ostatecznie podporządkować tylko wszystko pod siebie ale zasada człowieka odrodzonego to jest byt zależnym oczywiście nie skrajnie o tym mówiliśmy, są granice tego ale co do zasady nawet tej ułomnej władzy ona jest od Boga, winniśmy być posłuszni nic tyle nieszczęścia na tej ziemi nie przyniosło co anarchia Nawet totalitarne systemy tyle nieszczęścia nie przynoszą, co sama anarchia. I do tego właśnie wiersz z Księgi Sędziów, które myślę, że nie mamy wątpliwości, że obrazuje stan bardzo podobny do naszego dziś. Ostatni wiersz tej Księgi. W tych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. Niech Bóg nas przed tym zachował. Być posłusznym jedynie sobie. Nie było króla w Izraelu. To znaczy nie było autorytetu. Zniknął. O to tu chodzi. Piotr pisze w drugim liście. mi coś co? Przepraszam, w pierwszym liście, w drugim rozdziale. Od trzynastego wiersza. Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana czy to królowi jako najwyżej postanowionemu, czy to namiestnikom jako przez niego posłanym dla karania złoczyńców i udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc zamknęli ustanie wiedzy ludzi głupich. Jako ludzie wolni, ale nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie. Króla czcicie. Gdy popatrzymy jeszcze na to, jak Pan postanowił wspaniale wszystko w swoim ludzie. Poddał wszystkie swoje członki pod jedno jeden autorytet, pod jedną głowę. Jakie były powody? Albo jakie mechanizmy zadziałały, że tak się wszystko porozrywało? To właśnie nic innego, jak ta myśl o niezależności. Ona spowodowała tyle bolesnych, żałosnych podziałów wśród wierzących, a w wpływie dzisiejszy. Tyle podatności na wpływy świata. Tyle otwarcia dla, na obcych nauk. A więc jeszcze raz, tu jest zasada. Im bardziej jesteśmy poddani temu, co rzeczywiście jest Boży, przez Boga ustanowionym autorytetem, tym więcej gotowi jesteśmy do tego, żeby czynić dobrze. Mamy tym większy potencjał w tym znaczeniu. Nie, że jesteśmy zdolni sami z siebie. Potencjał nasz się zwiększa. Tak jakby liczba woltów duchowych się zwiększa. Jak na chwilę, ja chciałem coś... Nie, nie, nie, nie. Ja myślę bracia, że za szybko to idzie, to za szybko idzie, to nie może tak szybko iść i nie można zajmować tak długo miejsca, także proszę na pierwsze zastosować się do tego, żeby zważać jeden na drugiego i wyczekiwać trochę. Gdy czytamy pewne miejsca z Biblii, tak jak było przeczytane, to czwarty rozdział, dzień apostolski, piąty rozdział, to musimy wiedzieć, do czego te wiersze służą i co nam, o czym nam mówią. Bo tutaj w tym trzecim rozdziale, żeby zrozumieć, to musimy spojrzeć nie tylko na tę pierwszą, przypomina im i to pierwszy wiersz. Może ale tu trzeba widzieć przynajmniej te trzy wiersze cztery wiersze i wtedy zrozumiemy o czym Paweł do Tytusa pisze i co Pan, co Paweł chce przed czym chce Paweł ustrzec z Tytusa lub mu go zachęcić do czego bo tam w dziejach apostolskich widzimy konkretną rzecz żeby nie głosili Słowa Bożego tutaj nie pisze o Słowie Bożym Tu pisze o dobry, być gotowym w dobrych, w dobrych uczynkach. A w drugim, w łagodności wszystkim ludziom. A w czwartym, bo objawiła się dobroć miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga. Czyli tu jest bardzo szeroki kontekst tego, że my, jak już tu brat powiedział, przez przez posłuszeństwo niby Bogu chcemy być nieposłuszni zwierzchnością a tu Paweł wcale o tym nie pisze do Tytusa tu chodzi o codzienne życie człowieka żeby tam jak już przypominałem że była mowa szczera nienaganna aby przeciwnik był zawstydzony nie mając nic złego na nasę, na, o nas do powiedzenia czyli codzienne życie wśród niewierzących czy wierzących. I tu o tym tytuł spiszę, bo Kratyńczycy chcieli się postawić jeden na drugi. I chcieli po prostu jakby swoje cele osiągać. Nie z tego, że oni uwierzyli, tylko z tego, że oni coś mogą. Pytanie do nas wszystkich. Czy my, każdy z osobna, czy jesteśmy poddani zwierzchnością, władzą, czy jesteśmy im posłuszni, czy jesteśmy gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, czy o nikim źle nie mówimy, czy nie jesteśmy kłótliwi, czy jesteśmy ustępliwi, czy okazujemy wszelką łagodność wszystkim ludziom. Widzimy, jak Poważny jest to temat, że apostoł tutaj pisze Przypominaj im I to jest tutaj w tym, akurat w przypadku tego listu Dotyczy się to tych Kreteńczyków, do których Czy do Tytusa są te słowa skierowane, aby on wśród nich działał Ale to jest Słowo Boże i każdy z nas Tak jak to już było wielokrotnie podkreślone Potrzebujemy tego Przypominania, bo my jesteśmy ba bardzo często świetnymi teoretykami. Bardzo dobrze wszystko wiemy i bardzo często wiemy, co inni mają robić, jak powinni postępować, a czy my się stosujemy do tego, co tu jest w tych dwóch wierszach do nas napisane, czy może jeszcze jesteśmy tak, jak apostoł kontynuuje, i apostoł w trzecim wierszu mówi to w czasie przeszłym byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani porządliwości rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem czy może jeszcze któraś z tych cech jest wśród nas? w zasadzie to powinien być czas przeszły każdego dziecka bożego ale każdy musi się na nowo oceniać i każdy musi sobie to przypominać, bo to też jest Bożą zasadą. My często właśnie to, co wiemy, to zapominamy i dlatego potrzebne nam jest to ciągłe przypominanie, tak jak tutaj apostoł pisze do Tytusa, przypominaj im i tak samo Słowo Boże nam właśnie przypomina o tych rzeczach, abyśmy byli właśnie poddani, posłuszni, tak jak to już było wspomniane, bo tu dla nas dorosłych możemy mnożyć te przykłady, ale to się zaczyna od dzieci, ten przykład ze szkoły, jakże często jest, że dziecko przychodzi i mówi, że nauczyciel to, nauczyciel tamto i teraz nauczyciel jest taki, znowu mnie skrzywdził i pytanie, jak my jako rodzice na przykład w tej sytuacji reagujemy czy od razu bierzemy stronę dziecka, czy jednak W 99% jest tak, że to jednak nauczyciel ma rację, a my bez sprawdzenia już podpieramy nasze dziecko i tych przykładów naprawdę możemy tutaj mnożyć i dlatego każdy z nas potrzebuje tego przypomnienia, aby właśnie ustrzec się przed tym, co mamy w tym pierwszym, drugim i trzecim wierszu napisane. tutaj daje to polecenie przypominania Tytusowi i gdy czytamy cały poprzedni rozdział i szczególnie jego drugą część gdzie została pokazana szczególne stanowisko jakie jest dane Dzieciom Bożym jako ten lud wybrany, oczyszczony, gorliwy w dobrych uczynkach wcześniej ci, którzy są ozdobą nauki Zbawiciela, naszego Boga, czyli coś szczególnego. I człowiek mógłby bardzo szybko popaść w jakiś stan wysokiego mniemania o sobie, poczuwania się, że jest kimś więcej niż otaczający ludzie. Dlatego tutaj niejako Tytus ma ich sprowadzić z powrotem na ziemię. Żeby przestali bujać w obłokach mówiąc kolokwialnie i wrócili twardo na tą ziemię po której jeszcze stąpają. Pokazał im tą cudowną przyszłość, tą chwałę, która ma się ukazać i to samo jest również dla nas i dzisiaj. My jesteśmy świadomi tych przywilejów, które już mamy na wieczność wywalczone, możemy się z nich cieszyć, ale nadal jesteśmy na tej ziemi. Na tej ziemi, gdzie wszystka władza dana jest od Boga. Nie każda dobra władza, nie każda przyjemna władza. Dlatego nie jest w ogóle naszą rzeczą, aby władzę czy rząd oceniać, czy on jest dla mnie wygodny, czy przyjemny, czy może ta partia, może ta partia. Człowiek wierzący nie jest od kreowania ży ży życia politycznego, jakichś władz, jakichś rządów. Po prostu ma się podporządkować. Koniec i kropka. Nieprzypadkowo jest tutaj napisane poddanie i posłusznie to ma być poddany i posłuszny. Niewolnik, niewolnik jest poddany i posłuszny, bo poddaństwo pokazuje stan, a posłuszeństwo pokazuje później, jeżeli jesteś w tym stanie poddanym, to masz to kontynuować. I nieprzypadkowo mówi tutaj o poddaństwie i o posłuszeństwie, bo w poprzednim rozdziale zajmował się również niewolnikami. W drugim rozdziale, w dziewiątym wierszu, mówi o sługach, którzy mają być poddani swoim Panu. Sługa, czyli niewolnik. I teraz wracając na nasz praktyczny przykład, mamy obiecaną tą cudowną przyszłość w niebie, tą, ten dom Ojca, tą przyszłą chwałę. Jest nam przypomniane, że nadal jesteśmy na tej ziemi, jako ci, którzy winni jeszcze chodzić pod rządami tymi ziemskimi, ale tak jak w Starym Testamencie było powiedziane, ten przepis, że po iluś latach niewolnik mógł wy, wyjść już na wolność, tak i my kiedyś zostaniemy, z tego obowiązku zwolnieni. Nie będziemy już więcej na ziemi. Będziemy z Panem, będziemy w domu Ojca i tam ten wiersz w stosunku co do ziemskich przełożonych, ziemskiej władzy nie będzie miał już zastosowania. I teraz druga rzecz, którą już dotyka, dotykaliśmy. Dotąd posłuszni tym prawom ludzkim nadanym na ziemi, wykonywanym przez te różne urzędy i władze, tak jak słyszeliśmy bardzo praktycznie, do tego momentu aż to nie dotyka prawa Bożego. Jeżeli nam, któryś z tych rządów, ale konkretnie nam, nie to, że wprowadzi jakąś tam ustawę i ona gdzieś tam będzie sobie, jeżeli do mnie przyjdzie konkretnie i powie, że posłużę się przykładem Daniela, który do pewnego momentu Podporządkowywał się tym, tym zarządzeniom. Na przykład mamy obowiązek szkolny w Polsce. Jesteśmy w kraju, który jest zarządzany, który ma jakieś prawa, który ma jakieś kodeksy. Jest obowiązek szkolny. Daniel uczył się, pobierał nauki. Temu się podporządkował. Ale kiedy na przykład miał oddać pokłon nie temu, co trzeba, tam się już nie podporządkował. Wtedy, kiedy miał się zamiast do swojego Boga modlić do swojego króla, tam również się nie podporządkował. Czyli wtedy, kiedy konkretnie Ciebie to będzie dotyczyło, wtedy masz być nieposłuszny władzy? Nie. Posłuszny Bogu. Teraz chciałbym jeszcze wrócić krótko do tego przykładu, który słyszeliśmy o tym chrzcie. Ogólnie co do zasady ja się ze wszystkim zgadzam. Natomiast w takich przypadkach musimy powiedzieć... Nie, że ty masz być nieposłuszny czy nieposłuszna rodzicom, bo każde nieposłuszeństwo jest złe. W Starym Testamencie jest napisane, co to jest nieposłuszeństwo, ale mamy pokazać tą dobrą stronę. Masz być posłuszny Bogu, posłuszny prawom Bożym. I teraz to, co na początku powiedzieliśmy, że nie tylko tym dobrej władzy, nie tylko tym, co jest dla mnie przyjemne, wtedy jest bardzo prosto być poddanym i posłusznym. Jeżeli wszystko idzie jak po maśle, jest bardzo prosto być poddanym i być niewolnikiem. Ale kiedy ma się ciężkiego sługę, kiedy, kiedy ma się ciężkiego Pana, kiedy ten rząd jest ciężki, wtedy jest rzeczywiście wielką, wielkim wyzwaniem być posłusznym i poddanym. I nawiązując do drugiej części tego, tego wiersza, wtedy jest bardzo ciężko być gotowym do dobrego uczynku. Być gotowym do dobrego uczynku również wobec tego, który mnie może e, prześladuje, który jest z reguły złym, zarządzającym i w stosunku do niego, w jego kierunku być gotowym do dobrych uczynków to jest wielkim wyzwaniem. Teraz mamy godzinę 15.15. 15. Jest do... 15.45 czyli pół godziny przerwy. Przypominam, że o 15.45 rozpoczyna się spotkanie dla dzieci. Dzieci patrzą na wójcia Tomcia i idą z nim na spotkanie. Przypominam o tym, że można kupić małe formaty Biblii. Brat Tomek Grzesiek Michalski tym dysponuje. Coś jeszcze miałem powiedzieć, ale zapomniałem. Pół godziny przerwy. Patrząc na Tomka i patrząc na Jezusa. No. <laughs> Aha. E, przypominam jeszcze, że o godzinie 17, czyli na koniec następnego rozważania, teraz będzie, e, ma być zebrana kolekta na e, e, potrzeby tej konferencji. Я, а бачить маю 1 хвилин. Це це якщо до 34, бо вже то і сразу. Так